Rozdział dwudziesty Dzień dobry — rzekł mały książę. — Dzień dobry — rzekł kupiec. Był to kupiec udoskonalonych pigułek, które odbierają pragnienie. Połyka się jedną na tydzień i już nie odczuwa się potrzeby picia. — Po co to sprzedajesz? — rzekł mały książę. — To wielka oszczędność czasu — rzekł kupiec. Eksperci dokonali kalkulacji. Oszczędza się 53 minuty na tydzień. A co się robi z tymi 53 minutami? Robi się to, na co się ma ochotę. Gdybym ja miał pięćdziesiąt minuty do rozdysponowania, poszedłbym powolutku w kierunku fontanny, rzekł w sobie w duchu mały książę. Rozdział dwudziesty Doszliśmy do ósmego dnia od mojego defektu na pustyni i wysłuchałem opowieści o kupcu, pijąc ostatnią kroplę mego zapasu wody. — Och! — rzekłem do małego księcia. — Twoje wspomnienia są bardzo piękne, ale ja jeszcze nie naprawiłem mego samolotu. Nie mam niczego do picia. Jakże byłbym szczęśliwy, gdybym ja także mógł powolutku pójść w kierunku fontanny. Mój przyjaciel lis zwrócił się do mnie. Mój drogi człowieczku, tu już nie chodzi o lisa. Dlaczego? Ponieważ teraz umrzemy z pragnienia. Nie zrozumiawszy mego rozumowania odparł. Doznanie przyjaźni daje wielkie zadowolenie, nawet jeżeli pisana ci śmierć. Jestem bardzo zadowolony, że zaprzyjaźniłem się z lisem. On nie zastanawia się wcale nad niebezpieczeństwem, powiedziałem sobie w duchu. Nigdy nie odczuwa głodu ani pragnienia. Wystarczy mu odrobina słońca. Ale on spojrzał na mnie i odpowiedział jakby na moją myśl. I ja chcę pić. Poszukajmy gdzieś studni. Wykonałem gest okazujący zniechęcenie. Absurdalne są próby szukania studni na oślep pośród nieskończoności pustyni. Tym niemniej wyruszyliśmy. Maszerowaliśmy wiele godzin w ciszy, kiedy zapadła noc i zaczęły świecić gwiazdy. Dostrzegłem je jak we śnie, nieco rozgorączkowane z pragnienia. Słowa małego księcia tańczyły w mej pamięci. — A więc i tobie zdarza się pragnienie? — spytałem go. Lecz nie odpowiedział na moje pytanie. Rzekł po prostu. — Woda może być dobra także na serce. Nie zrozumiałem jego odpowiedzi, ale zamilkłem. Wiedziałem dobrze, że nie należy go wypytywać. Był zmęczony. Siadł, a ja koło niego. I po chwili milczenia rzekł. Gwiazdy są piękne ze względu na pewną różę, której nie widać. Odpowiedziałem, oczywiście. I patrzyłem nic nie mówiąc na pomarszczony piasek w świetle księżyca. Pustynia jest piękna, dodał. Była to prawda. Pustynia podobała mi się zawsze. Siadasz na wydmie piasku. Nic nie widzisz. Nic nie słyszysz. Tym niemniej coś promieniuje w ciszy. Jest coś, co upiększa pustynię, rzekł mały książę. To, że gdzieś kryje się w niej studnia. Zdziwiło mnie to nagłe zrozumienie owego tajemniczego promieniowania piasku. Kiedy byłem małym chłopcem, mieszkałem w starym domku z zakopanym gdzieś skarbem według opowiadanej legendy. Oczywiście nikt nie zdołał go nigdy odkryć, lecz może też nikt go nigdy nie szukał. Prawdą jest, że oczarował cały dom. Mój dom ukrywał tajemnice w głębi swej duszy. Tak, odparłem małemu księciu. Nieważne, czy chodzi o dom, gwiazdy lub pustynię. Prawdziwej piękności dodaje im to, co niewidoczne. Tak się cieszę, rzekł że zgadzasz się z moim lisem. Ponieważ mały książę już usypiał, wziąłem go w ramiona i ruszyłem w drogę. Byłem wzruszony. Odnosiłem wrażenie, że oto niosę kruchy klejnot. Zdawało mi się, że to najdelikatniejszy skarb na ziemi. W świetle księżyca przyglądałem się blademu czołu, zamkniętym oczom, kosmykom włosów drżących na wietrze i mówiłem sobie – to, co tu widzę, to jedynie powłoka. Najważniejsze jest to, co niewidoczne. Ponieważ na rozchylonych ustach igrał mu pół uśmiech, dodałem. A najbardziej w tym uśpionym małym księciu wzrusza mnie jego wierność wobec róży. Obraz tej róży promienieje w nim jak lampa nawet gdy śpi. I uznałem, że jest jeszcze bardziej delikatny niż przypuszczałem. Trzeba dobrze chronić lampy. Wystarczy bowiem jeden podmuch wiatru, a zgasną. I maszerując w taki sposób, z nadejściem świtu, odkryłem studnie. Rozdział dwudziesty Ludzie, rzekł mały książę, wpadają w wartki prąd czasu, nie pamiętając już czego szukają. Machają więc gorączkowo rękami, kręcąc się w kółko. I dodał To nie ma sensu Studnia, do której dotarliśmy, nie była podobna do studni saharyjskich Studnie saharyjskie stanowią zwykle otwory wydrążone w piasku A ta wyglądała na normalną, wiejską studnię Tymczasem tutaj nie było żadnej wsi Zdawało mi się, że śnie To dziwne, rzekłem do małego księcia Wszystko jest gotowe, kołowrotek, wiadro i lina Zaśmiał się, dotknął liny i uruchomił bloczek. Kołowrotek jęknął, wydając z siebie dźwięk jak stary kurek na dachu po długiej, bezwiecznej pogodzie. — Słyszysz? — spytał mały książę. — Budzimy te studnie i zaczyna śpiewać. — Nie chciałem, żeby się męczył. — Pozwól, że to zrobię — rzekłem. — To zbyt ciężkie dla ciebie. Powoli podniosłem wiatro do cembrowiny, gdzie je statecznie postawiłem. W uszach wciąż dźwięczał mi śpiew kołowrotka, a w wodzie, która jeszcze drżała, widziałem rozedrgane słońce. Pragnę tej wody, rzekł mały książę. Daj mi jej do picia. I wtedy zrozumiałem, czego szuka. Uniosłem wiatro do jego ust. Pił z zamkniętymi oczami. Była pełna słodyczy jak świąteczne dni. Ta woda nie była tylko napojem. Zrodziła się z wędrówki pod gwiazdami, ze śpiewu kołowrotka, z wysiłku moich ramion, była dobra na serce, jak upominek świąteczny. Kiedy byłem małym chłopcem, światełka bożonarodzeniowej choinki, muzyka pasterki, słodycz uśmiechów składały się wszystkie na promieniowanie prezentu gwiazdkowego, który otrzymywałem. Ludzie u ciebie, rzekł mały książę, hodują pięć tysięcy róż w jednym ogrodzie, a nie umieją odnaleźć tego, czego szukają – — I nie znajdują tego — odpowiedziałem. — A przecież to, czego szukają, można by odnaleźć w pojedynczej róży lub w odrobinie wody. — Oczywiście — odparłem, a mały książę dodał. — Ale oczy są ślepe. Należy szukać sercem. Napiłem się. Mocno wciągnąłem powietrze. Piasek o dnia jest koloru miodu. Ten kolor napełniał mnie także szczęściem. — Po cóż zostałem skazany na cierpienie? — Musisz dotrzymać obietnicy — rzekł cichutko mały książę, który ponownie usiadł obok mnie. — Jakiej obietnicy? — Wiesz, kaganiec dla mojego baranka. Jestem odpowiedzialny za te róże. Wyciągnąłem z kieszeni moje próbne rysunki. Mały książę dostrzegł je i rzekł ze śmiechem. — Twoje baobawy są trochę podobne do kapusty. — Och! — a ja byłem taki dumny z baobabów Twój lis? Jego uszy przypominają trochę rogi A ponadto są zbyt długie I ponownie roześmiał się Jesteś niesprawiedliwy, mały człowieczku Nie umiałem rysować niczego Oprócz węży boa zamkniętych i otwartych Och, jakoś to będzie Powiedział Dzieci wiedzą Narysowałem więc ołówkiem kaganiec Oddałem mu go ze ściśniętym sercem Masz plany, o których nic nie wiem, ale on mi nie odpowiedział, czekł. Wiesz, jeśli chodzi o moje pojawienie się na ziemi, jutro będzie jego rocznica, a potem dodał po chwili ciszy. Spadłem tu w pobliżu i zarumienił się. I ponownie, nie wiadomo dlaczego, odczułem dziwny smutek. Jednakże przyszło mi do głowy pewne pytanie. A więc osiem dni temu, to nie był przypadek, że rankiem, w którym ciebie poznałem, spacerowałeś sobie samotnie tysiąc mil z dala od ludzkich siedzib. Powracałeś do miejsca swojego lądowania? Mały książę zarumienił się ponownie. A ja dodałem z wahaniem. A może z powodu rocznicy? Mały książę znów się zaczerwienił. Nigdy nie odpowiadał na pytania, ale jeśli ktoś rumieni się, to oznacza tak, prawda? Och, powiedziałem, boję się, ale on odparł. Teraz powinieneś pracować, musisz powrócić do twojego samolotu, będę tu na ciebie czekał, wróć jutro wieczorem. To jednak mnie nie uspokoiło. Pomyślałem o Lisie. Kiedy pozwalasz się oswoić, musisz liczyć się ze łzami.